Sikusy od samego początku, e, zwalnia nam ten otwór początkowy. Przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa serdecznie. E, I mamy też e, na Skype, zaraz spróbujemy e, połączyć się z e, Szymonem Grabarczukiem. Tylko zaraz, dlaczego ja tutaj nie mogę połączyć się? O, jest, odbierz. Halo, halo, słyszysz nas, Szymon? Strasznie cicho, chyba trzeba coś podkręcić. O, może teraz lepiej? Halo? Halo, jestem? Jesteś, no to dobrze. To jesteśmy w komplecie. Posłuchajmy jeszcze tej zwolnionej wersji naszej sygnałówki przez chwilkę. No, chyba damy jej spokój. Dzisiaj mój dyktafon po prostu, chyba taki upał jest, że, że się rozpływa i tak spowalnia strasznie. Tak. zdecydowanie dzisiaj jest za gorąco, nawet dla mnie. Słońce tutaj nam świeci. Jesteśmy w studiu Radia Wnet przy ulicy Koszykowej 8 w Warszawie. Okno jest zamknięte, no bo tutaj się nie da trzymać. Okna otwartego niestety jest za głośno od ulicy. Jak samochód przejeżdża, to się robi straszny szum. Drzwi mamy też zamknięte i w związku z tym będziemy chyba mieli problem. Niedługo klimatyzacji tutaj nie ma. Będziemy musieli, będziemy musieli coś otworzyć. A jaka pogoda u Ciebie jest, Szymon, powiedz? Bo Ty jesteś w Lublinie, rozumiem. Tak, ale właśnie tyle pracy wymaga wdrożenia Visual Editora, o czym za chwilę, że cały czas siedzę w domu i no, wiem tylko tyle z y, relacji domowników, którzy wychodzili, że też jest gorąco. Natomiast sam tego jeszcze nie odczułem. No właśnie, bo zbliża się wielkimi krokami. Już niedługo Visual Editor będzie standardem w Wikipedii, tak? edytowania w Wikipedii powiedz dokładniej, a może najpierw opowiemy o tym, jaki mamy program na dzisiaj, bo sam o to prosiłeś kiedyś, więc nie będziemy zmieniać tej tradycji. Więc mamy kilka gorących newsów. To jest właśnie edytor wizualny, o którym za chwilkę opowiemy. Mamy nowy system powiadomień, o którym trwa dyskusja w kawiarence Wikipedii. Mamy również konkurs na okolicznościowe logo polskiej Wikipedii z, okaz z pewnej okazji. I mamy jeszcze pozostałe informacje na, temat, na tematy takie związane z Wikipedią, że np. od 8 lipca możliwe będzie przesyłanie plików WAVE i innych. Mamy informacje o wywiadzie z Jarosławem Liprzycem na temat legalnego dostępu do kultury. Na temat artykułu na temat podatek od piractwa też. Konferencja, która odbyła się niedawno, Kultura Otwarta na Edukację, będzie też naszym tematem naszych rozmów. No i zaprosimy do Rady Programowej Wikiradia, która ma niedługo powstać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to Szymon, opowiadaj w takim razie, co ty tam dłubiesz w tej Wikipedii i czego możemy się spodziewać. Hmm. Od czego tutaj zacząć? Najświeższe informacje, może najbardziej takie konkretne, są takie, że no, w poniedziałek miał wejść właśnie edytor wizualny. W zeszły poniedziałek, e... tak? 15 wydaje się. Ten poniedziałek, co będzie? Nie, nie, nie. Ten poniedziałek, co będzie, czyli 22. Natomiast wczoraj się dowiedzieliśmy, że jednak włączenie jest przesunięte na środę, na 24. No, są takie, takie różne drobne techniczne problemy, ale to jest odrębny wątek. O czym w ogóle rozmawiamy? No, e, visual Editor, czyli to będzie e, edytor wizualny, taki mniej więcej jak to porównuje. E, Wikipedię będzie można e, edytować e, podobnie tak, jak pisze się dokumenty w, dokumenty w Wordzie czy w OpenOffice. E, to znaczy e, zmiany, których dokonujemy, będą od razu widoczne na ekranie. Nie będziemy musieli e, otwierać kodu, i poznawać tych wszystkich znaczników e, po to, żeby cokolwiek zmienić docelowo. Przede wszystkim to właśnie było wielkim problemem dla wielu ludzi, że żeby cokolwiek zmienić, musieli poznawać te wszystkie zasady tworzenia linków, to znaczy zasady, może zasady się nie zmienią, ale metody się zmienią. zmienią. No tak, e, więc te ale... wszystkie e, przed... mm -hmm. e, e, nawiasy, no to jest język programowania właściwie, to, prawda? Właśnie, tak, tak. Wszystkie te znaczniki języku mm -hmm. programowania. Tak. To, język, to nie tak. będzie konieczne, ale ja już testowałem sobie to na anglojęzycznej Wikipedii. Według nie. mnie działa to bardzo ładnie i, i sprawnie. Próbowałeś dodawać przepisy? E, nie. Oczywiście to dotyczy tylko tej strefy treści głównej. Ja nie wiem, jak się to dokładnie nazywa. W każdym razie edytować będzie można przestrzeń główną, tak? To, to się e, tak, przestrzeń główną, czyli artykuły, no ale przepisy też to i to narzędzie w założeniu ma, móc, ma, móc, ma, móc, ma umożliwić edytowanie przepisów, tak? Tylko no ale zaraz, ta zaraz. Jeszcze, na razie... jeszcze. Jeszcze jedna rzecz jest tak? ważna, żeby to wyjaśnić, bo y, no, mówisz, że od razu będzie widoczne, ale ona trafi najpierw do przejrzenia chyba, tak, jak teraz to jest, prawda? Że jeśli tak, tak, ktoś to wyedytuje, znaczy... to trafi to do redaktora, jednego z redaktorów, który musi przejrzeć tą edycję i dopiero ją zatwierdzić. No tak, to znaczy. Y... Tutaj troszkę mieszamy dwie rzeczy, bo y, od razu widoczne to nie znaczy, że y, wszyscy będą to widzieli jako domyślne, tylko no chodzi właśnie. o to, że, mhm. że nie wymaga y, edycja, nie wymaga dwóch okien. Y, jednego, które wyświetla się w trybie czytania i drugiego, które wyświetla się w trybie edycji, tak jak jest teraz. Tylko mhm. to jest jedno okno. Y, a więc jeżeli piszemy... Y, przecinek, no to wiemy dokładnie jak ten przecinek będzie wyglądał. Do tej pory piszemy sobie w jednym okienku wszystkie znaczki, a dopiero oprogramowanie to nam konwertuje, formatuje i tak dalej i, i przerabia system znaczników na na wygląd strony. No i tutaj użytkownicy mieli problem, bo w tym oknie poniżej trzeba było najpierw podejrzeć zmiany, potem je zapisać. Często były zapominane, żeby zapisać te zmiany. Ktoś wychodził, no i już cała sprawa, że tak no powiem, teraz, edycji teraz też, przepadała. Teraz też trzeba zapisać. zmian będzie możliwy bo do tej pory tak samo nie był obowiązkowy. Mogłeś zmienić no coś, tak, tak. Nie, nie sprawdzać, co konkretnie, jak wyglądają twoje zmiany, tylko od razu zapisać. Tak będzie i teraz. No dobrze, um, ale powiedz, czy to będzie jako domyślny sposób edycji, czy to będzie trzeba wybrać, albo trzeba będzie być tak, zalogowanym? czy? Właśnie cała magia polega na tym, że to będzie domyślne i dla zalogowanych, i dla niezalogowanych. Aha, czyli e, jeśli ktoś wejdzie, będzie czytał sobie Wikipedię i znajdzie błąd y, i będzie chciał coś poprawić, to kliknie sobie edytuj i wtedy tak. będzie mógł już poprawić ten tekst, który jest. Będzie już mógł poprawić tekst. A żeby wejść do starego edytora, to trzeba będzie edytuj tekst źródłowy chyba, czy coś Kod, taki Kod źródłowy. Tak. tak, trzeba będzie kliknąć. Tak jest. Czyli będzie można nadal używać starego edytora, a do, ale domyślnie będzie już ten wizual editor Um, ustawione jako, jako możliwość edytowania. No myślę, tak. że to rzeczywiście uprości sprawę i wiele osób będzie łatwiej mogła, mogła tutaj modyfikować treść Wikipedii. Myślę, że to może ułatwić, o ile to zostanie dopracowane. Bo w tej formie, jak to teraz funkcjonuje, to to moim zdaniem pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Znaczy mówisz o przypisach Mówię i o tabelkach? Mówię o przypisach. Mhm. Tabelek nie testowałem, także nie wiem, jak to wyglądają tabelki, ale podobno też słabo. Poza tym ten, to narzędzie zostawia jeszcze pewne elementy, które się dziwnie zachowują. Na przykład mi się parę razy zdarzyło, przesuwając sekcję, przestawiając z jednego miejsca na drugą, Nagłówek utracić może, tą sekcję, tak? tylko zostawić goły kod przypisów. Yy, musiałem to potem ręcznie w kodzie poprawić yy, yy, Marku, nie przypisów, tylko goły kod formatowania nagłówka z tego wiem. Yy, tak, forma, format nagłówka, tam został yy, równa się, równa się przypis, równa tak. się, równa się To może, w może słuchaczom wyjaśnimy że yy, kiedy edytujemy sekcję, yy, na początku właśnie jest nagłówek i żeby oznaczyć w Wikipedii, że dana, dany fragment tekstu ma się wyświetlać jako nagłówek, to na początku i na końcu y, wpisujemy y, znaki równości. W kodzie, w kodzie. Tak, w mhm. kodzie. No i teraz y, problem Marka polegał na tym, że w Visual Editor, kiedy chciał po prostu wziąć, y, wytnij i, i wklej i to przesunąć w, inno, w inne miejsce, y, no po prostu y, w kodzie zostało formatowanie nagłówka w tym miejscu, co było, i pojawiło się drugie w innym miejscu. To jest jeden e, problem, ale to, jest, to jest po prostu śmieci. Poja tak, pojawił się potem jeszcze drugi problem. Chciałem usunąć odstęp między ostatnią sekcją a przypisami i przy, przy tym, nie widząc tego na edytorze tym wizualnym, po zapisaniu okazało się, że został goły kod przypisów widoczny dla czytelnika. No tak, wiesz co, tutaj może nie będziemy się rozdrabniali już w wyliczanie konkretnych problemów, ale jak ja siedzę na kanale także właśnie tym międzynarodowym anglojęzycznym, gdzie pracują Amerykanie i pracownicy Fundacji Wikimedia, no to tam te poszczególne błędy są wymieniane jeden po drugim I ja im już kilka podesłałem, rozmawiałem też z Matmą Rexem i z Wiatorem, którzy... Się zajmują wdrożeniem wizual edytora w polskiej języcznej Wikipedii, i tak naprawdę już przez moją głowę się przewinęło tyle tych pomysłów, tyle tych problemów, że i, i pomysłów oczywiście na rozwiązanie, że już wymienianie chociażby znikomej części mogłoby troszeczkę znużyć słuchaczy, no ale wszystko się sprowadza do tego, że fundacja bardzo chce wdrożyć wizual editor jeszcze przed Wikimanią czyli przed ogólnoświatowym spotkaniem wikipedystów i, i ogólnie Wikimedian, czyli stworzących Wikisłownik, wiki źródła i tak dalej, które odbędzie się w Hongkongu za trzy tygodnie. No i właśnie fundacja bardzo chce, żeby przez te trzy tygodnie programiści wdrożyli to wszystkim, żeby już w Hongkongu można było powiedzieć wizual editor już jest, teraz musimy go poprawić, rozwijać i tak dalej. No i, i dlatego jest to szaleńcze tempo związane z wdrażaniem poszczególnym partią użytkowników. A to szaleńcze tempo niestety powoduje, że ileś tam problemów sobie narasta i nikt nie ma czasu rozwiązać je przed wdrożeniem następnej grupie użytkowników. No tak, ale, ale taka Problemy metoda. Się tam kolejkują. Ta metoda chyba jest dosyć dobra, bo to powoduje pewną mobilizację. No, słyszymy, że ty po kilkanaście godzin pewnie dziennie albo i dłużej nawet siedzisz przy komputerze i, i próbujesz e, wyłapać różne błędy, zgłosić je i, i uniknąć ich przy, przy publikacji w, w naszej Wikipedii. I, i taki moment, kiedy no, to będzie opublikowane, to jeszcze nie będzie koniec pracy, bo potem będą zgłaszane kolejne błędy przez użytkowników, bo to będzie wersja beta już wtedy, prawda, tak naprawdę, bo, bo w tej chwili przechodzimy z fazy testów alfa, czyli takich wewnętrznych, na fazę testów beta, czyli na użytkownikach już. Ja nie wiem, czy dobrze kojarzę, że to właśnie tak, tak się powinno nazywać, no mniej więcej, mniej więcej. To jest, to jest mniej więcej tak, już nie, nie używając tutaj tych wszystkich kruczków i, i, i takich yy, yy, no, no takiej terminologii, która niekoniecznie każdemu jest znana. Zresztą ja sam też jej nie mam dobrze opanowanej. No, no w każdym razie to, co mamy teraz, to jest taka wersja pomiędzy wersją całkowicie roboczą, na której sobie pracują Amerykanie w swoich biurach, w fundacji, a wersją taką stabilną, która, która no jest, tak jakbyśmy to mieli porównywać do programu komputerowego, wypuszczana na rynek. Mm -hmm, mm -hmm, no właśnie no to będzie, mas, na pewno maszynę, nie będzie dokończone mm -hmm. no, no oczywiście bo, a poza tym tutaj nie ma takiej potrzeby bo jeśli się wydawało książkę no to trzeba było, żeby tam jak najmniej błędów było w tej książce, no bo kilka tysięcy egzemplarzy pójdzie i tego się nie da potem poprawić natomiast tutaj można na żywo ciągle, ciągle zmieniać, ciągle poprawiać zresztą tak się dzieje, że to, nie, to jest jakiś tam krok milowy w tej chwili ten visual editor, no to dużo zmieni E, będzie łatwiej edytować, e, i, i ten krok trzeba wykonać w którymś momencie, nie oglądając się, czy, czy są jeszcze jakieś błędy, czy nie, bo, bo te błędy też pokazują się w praktyce e, właśnie w, poprzez używanie przez wielu, wielu użytkowników, a nie tylko jakąś grupę e, wąskich specjalistów, zainteresowanych. To, że wielu użytkowników będzie testować, to jak najbardziej jest plus. Y, niestety, jak teraz patrzę na, os na ostatnie zmiany z filtrem właśnie na wizual edytora. Y jest tam chyba góra pięć osób, która, która na bieżąco to testuje, tak używa w sensie... A u nas w Polsce, tak? Tak, tak. Mhm. No, nie, te ostatnie zmiany tak z tym filtrem są, są bardzo skromne. 830 zmian jest w tej chwili y, wykonanych y, z tym znacznikiem. Y, więc dla mnie to jest trochę za szybko, to wprowadzenie ogólne, tak? Dla, dla wszystkich domyślnie, dla osób niezalogowanych w tej chwili zostało przesunięte z poniedziałku na środę, tak? Środa, 24. Tak, tak. No ja wcale nie wykluczał, że mogą nastąpić kolejne przesunięcia, bo jest taki jeden problem, który no, najkrócej można powiedzieć tak, że Visual Editor ujednolica przyzwyczajenia sposoby, metody użytkowników na całym świecie, ponieważ Visual Editor jest wypuszczany do każdej Wikipedii w takiej samej postaci. I on będzie rozwijany e, raczej, e, no, mniej więcej równolegle. To znaczy to, co się zmieni Anglikom, zmieni się, się też nam. Niemcy sobie coś zmienią, no to my tak samo. E, oczywiście każd w każdej Wikipedii będzie e, m, raczej no, dopisywane jakieś tam różne, będą dopisywane różne m, dodatki, wtyczki, no e, właśnie... ale one nie będą grały podstawowej roli. I teraz problem polega na tym, że... E, do tej pory każda Wikipedia miała swój sposób na radzenie sobie z trudnym Wikicodem. Wikikod był jeden e, wspólny, natomiast różne metody mieliśmy. E, mieliśmy różne szablony, które pomagały w edytowaniu. Natomiast teraz e, to wszystko Wizual Editor spycha i są problemy z ujednoliceniem tego w skali światowej. Mm -hmm. I, I to też właśnie e, ma, no, generuje dużo takich... E, Problemów typu trzeba przebotować 40 tysięcy haseł, to jest bardzo mało, ale dla niektórych to jest dużo. No, oprócz tego właśnie, tak jak zaglądam na tę stronę, która jest w, nas, w notatkach do naszej audycji, e, potrzebna jest pomoc na przykład e, przy aktualizowaniu stron pomocy. To jest e, prośba do wikipedystów, e, no bo strony pomocy stracą troszeczkę e, swoją aktualność, bo, bo tam pomoc dotyczyła tego edytora e, kodu, natomiast w tej chwili, Trzeba będzie uzupełnić te strony, bo zupełnie inny sposób będzie edycji do myśli. Zgadza się. Właśnie mam wrażenie, że to było y, trochę. Y, to był błąd na początku, tak? Że słabo były rozdzielone y, zasady, czyli dlaczego coś robić, y, y, tak? a od tego jak to zrobić. I w tej chwili to jest wymieszane i to jest też duży problem przy, przy tych poprawkach, mam wrażenie. Y że. Wiesz co? Y, ja właśnie w tym momencie nad tym pracuję. W tym momencie mam otwartą. Mam w zasadzie kilka otwartych stron pomocy. I w jednej też zakładce mam otwartą swoją stronę, na której mam spis wszystkich stron pomocy. Oznaczyłem sobie, które wymagają aktualizacji i nie jest tak wiele. No zgadza się, że nie było takiego wyraźnego podziału, ale po prostu też nie było sensu, żeby. Był no taki tak, nie było wtedy podział. takiej potrzeby. Zgadza się. Więc no. Teraz myślę, że y, aktualizacja też nie będzie jakimś wielkim problemem. To znaczy, no i pomoc to też wymaga, mniej będzie i potrzebna. Godzin, iluś ludzi, iluś pracy, ale, no. Ja myślę, pomoc. że pomoc będzie mniej potrzebna, no bo jak to będzie łatwiejsze tak. edytowanie w ogóle, no to będzie tak. mniej używana. Pomoc techniczna na pewno, ale taka hmm. pomoc ideowa. tak? Po co coś robić, dlaczego to robić? Yy, tak no, rozwiązywać yy, dany problem to inaczej. Znaczy, tak, żeby tak, żeby to znaczy, żeby też słuchacze wiedzieli o co chodzi tak jakoś konkretniej. E, do tej e, pory mieliśmy stronę, która tłumaczyła jaki jest cel rozbijania wielkiego bloku tekstu na akapity i na sekcje. To znaczy, że e, można wyróżnić konkretne myśli, można e, uczynić e, tekst bardziej e, takim przejrzystym i to wszystko zostanie. Natomiast już znikną sprawy związane z tym, jak e, pisać kod, który będzie potem generował y, wielkość tych nagłówków. Bo po prostu będzie menu rozwijane i y, użytkownik będzie sobie klikał w tym menu. Chce, żeby wyglądał, y, żeby nagłówek wyglądał tak, a już ta liczba znaków równa się, która jest potrzebna do y, określenia tego, to już go nie interesuje. Mm -hmm. No i też jest, y, będzie potrzebna pomoc nowym użytkownikom, chociaż też nie wiem, czy tak bardzo, może właśnie spadnie zapotrzebowanie na pomoc dla ja nowych Ja mam użytkowników. nadzieję, że wzrośnie y, ze względu na ilość użytkowników, tak? I wzrośnie też Aha. dlatego, że trzeba im będzie tłumaczyć, po co stosować przepisy, a nie jakie wprowadzić. Mhm. No tak. tak, tak, no to sporo, bo będzie więcej użytkowników, którzy będą chcieli coś poprawić i będą błędy robić, bo nie będą właśnie na przykład przypisów podawać albo To źródeł. znaczy, to nawet nie chodzi o przypisy, po prostu jest taka prosta sprawa, że już dużo mniej, mniejszą rolę będzie odgrywała pomoc związana z tym, jak co konkretnie zrobić, ale większą pomoc będzie odgrywała cała ta ta praca związana z uczeniem y, nowych y, użytkowników zasad, y, jakieś wiki etykiety, weryfikowalności jako takiej, czyli to, że muszą być przepisy, a nie to, jak ma się je wprowadzać. Mm -hmm, mm -hmm. Ale przypisy to jest tylko mały wycinek, bo tak naprawdę to chodzi o to, żeby uczyć ich y, zgodnej współpracy i tak dalej, i tak dalej. No, to są tysiące to jest spraw. Społeczność, więc tak, więc y, sama, samo to że, że zmieni się sposób dodawania przecinka, czy odejmowania, czy tam e, tworzenia linku, to to jeszcze nie znaczy, że w ułamku sekundy będzie można się stać dobrym wikipedystą. I, i właśnie w, dlatego będzie potrzebna większa troska o pomaganie nowym użytkownikom, ponieważ e, ludzi, którzy będą chcieli dokonać drobnych zmian, będzie najprawdopodobniej więcej. I jeżeli chcemy, żeby oni zostali z nami na dłużej, no to musimy im pokazać jeszcze taką otoczkę. Czyli właśnie te wszystkie zasady dookoła i, i, i nasze formy współpracy i tak dalej. Mm -hmm. No właśnie, kilka Wikipedii w różnych językach w tym samym czasie. Jakoś przesunięty ten termin jest we wszystkich tych krajach naraz, czy, czy tylko u nas? Jak to wygląda? No, może, może nie, nie mówmy krajach, bo to... Yy, mm -hmm. zawsze, zawsze pytam, czy angielska Wikipedia jest bardziej nowo, nowozelandzka, czy może jakaś indyjska, albo no właśnie. jeszcze inna. Yy, no, chyba tak, chyba właśnie ta faza druga, która polega na wdrożeniu wizual editora 10 największym wersjom językowym jest przesunięta w całości z poniedziałku na środę. Więc tutaj mówimy o milionach użytkowników. Arabski, francuski, hebrajski, hindi, hiszpański, japoński, koreański, niderlandzki, niemiecki, polski, rosyjski, szwedzki i włoski. To jest 10 języków w których właśnie ta zmiana będzie wprowadzona. E, tak. I czy przy okazji jakaś inna zmiana jest też wprowadzana? Czy, czy to jest po prostu na razie na tym się, na tym się skupia cała działalność, znaczy no, ta, ta, ta zmiana tylko na tym polega, że ten edytor ma być, tak? Znaczy tylko, to jest dużo bardzo, ale czy coś przy okazji też jest zmieniane, czy tylko e, edytor wizualny? No tylko edytor wizualny, jeżeli dobrze Cię rozumiem, to to już wystarczająco dużo, no tak. dlatego że właśnie cała ta strona techniczna edytora wizualnego jest bardzo rozbudowana. To, żeby ktoś mógł edytować z większą łatwością też wymaga ogromnej pracy ludzi, którzy sobie skrobią w tych sprawach programistycznych. No y, może nawiązujesz do tego drugiego punktu, to znaczy do nowy, nowego system, systemu powiadomień, który jest, no, nie jest tak ściśle powiązany z wizualitorem, ale akurat czasowo się tak sprzęgł. Tak, tak, bo to jest nasz drugi punkt dzisiejszego programu. Nie każdy użytkownik Wikipedii wie, że w ogóle jest coś takiego jak system porozumiewania się wikipedystów, często użytkownicy wchodzą, edytują coś i do widzenia i nawet nie wiedzą, że mają dyskusję jakąś albo, że ktoś może coś do nich napisać, a tak naprawdę to ten system istniał wcześniej niż Facebook, niż jakikolwiek inny czat chyba. Tak no, czat, to, czat to może no, nie, to nie. Nic, mhm, nic ale niż Facebook, to myślę, że, no, że, to, że to chyba tak. No właśnie. I w tej chwili to ma w sumie bardziej przypominać chyba Facebooka, dlatego że taki czerwony znaczek będzie się pojawiał z, li, z, licz, z liczbą wiadomości, które nowe dostał użytkownik od ostatniego zalogowania się. No tutaj jeden z pracowników fundacji zapytany o to, czy nowy system powiadomień, który niektórym wyglądał na podobny do Facebooka. Czy on jest chociaż wzorowany na nim? Odpowiedział absolutny not Face. Czy dał do zrozumienia, że to raczej jest jego indywidualna twórcza praca. No, Są pewne cechy wspólne z Facebookiem, z Twitterem. Myślę, że to, to jest po prostu naturalne, że system Komunikacji w, pewnym, w, te, w pewnej dobie rozwoju takiego oprogramowania, czy to mówimy o programu Facebooka, czy to Twittera, czy to Wikipedii, jest na pewno w jakimś tam, w jakimś tam punktach podobny. No, tworzą się pewne standardy, tak jak czerwone tak. światło na skrzyżowaniu, też kiedyś było angielskim systemem, być może, ja nie, nie, nie wiem dokładnie, czy to w Anglii powstało, czy w Stanach najpierw, a potem, no już nie mówiło się, że to jest angielski system oznaczania skrzyżowań, tylko po prostu czerwone światło było w używane do zatrzymania samochodów. Tak I, jest. I prawdopodobnie to czerwone światełko, które tutaj się pojawia, czy na Facebooku, czy, czy na Wikipedii, czy w innych serwisach, no w Google, zdaje się, też się pojawia coś czerwony, taki dzwonek. Tak, z zgadza się, liczbą. też jest czerwony. Więc to widać, że to jakoś standaryzują się takie sposoby komunikacji. No, zresztą też pewnie właściciele czerwonych samochodów wiedzą, że kolor czerwony jest ogólnie dobrze widziany, dobrze widoczny. No zdecydowanie, I... chyba nawet stawki ubezpieczeniowe są niższe za te samochody w jasnych kolorach niż te w ciemnych. Prawda? To o no, tym właśnie. nie słyszałem. A czerwony jest w ogóle. Ale to jest bardzo stara zależność ewolucyjna. Owoce były czerwone, tak? W związku z tym no. trzeba ich było wypatrywać. No nie tylko owoce, ale ogień był czerwony, czyli coś, co stanowiło zagrożenie, więc to bardzo zwracało uwagę. Tak czy inaczej ten kolor czerwony i kolor pomarańczowy, taki, taki wyrazisty pomarańczowy, są dużo trudniejsze do przeoczenia niż zielony czy, czy niebieski, te kolory zimne. No i taka nawet mała kropka na pełnym ekranie bardzo zwraca uwagę, natomiast jeśli to jest tak. inny kolor, to aż tak bardzo nie. No właśnie, to ten system, ale czy tutaj w tej dyskusji coś się zmieni, czy nadal będziemy musieli skakać z jednej dyskusji do drugiej, żeby rozmawiać poprzez no, ten portal, czy system komunikacji Wikipedii, to, to się nie zmieni, czyli powiadomienia tylko się zmienią, tak? Tak. Um. No w zasadzie tak, bo trudno sobie wyobrazić, żeby jeden wątek mógł być toczony, w, mógł się rozwijać w różnych miejscach i właśnie jedna dyskusja mogła być toczona w różnych miejscach i żeby to wszystko jakoś ogarnąć. Zmieni się to, że jak do tej pory jesteśmy powiadamiani wyłącznie o tym, że ktoś napisał nam coś na naszej stronie dyskusji, na stronie dyskusji użytkownika, to teraz będziemy wiedzieli, czy ktoś nam udzielił nowych uprawnień, zabrał uprawnienia. Na początku w ogóle, że y, utworzyliśmy nowe konto użytkownika, że nam się udało. Y, co jest bardzo ważne, będziemy wiedzieli, kto, gdzie, kiedy, dlaczego wycofał, czy tam anulował naszą zmianę. To znaczy, to czy co będziemy będzie wiedzieli, wiedzieli dlaczego, to zależy już od tego wycofującego, który to musi odpowiednio opisać. Y, to znaczy... Y, tak i nie, dlatego że będziemy wiedzieli dlaczego i będziemy wiedzieli na przykład, że, nikt nie że, że w danej sytuacji ktoś nie napisał uzasadnienia, natomiast miejsce na to uzasadnienie nie będzie. No tak, tak, e, jak najbardziej. I, I wtedy będziemy wiedzieli, że on zaniechał uzasadnienia, więc to też jest jakaś informacja. To jest bardzo ważna e, informacja. To jest właśnie tak. I e, wydaje mi się, że to będzie dosyć przełomowe, dlatego że do tej pory, kiedy. E, Jesteśmy użytkownikami Wikipedii, raczej, raczej takimi biernymi, takimi czytelnikami, tylko e, stworzymy sobie konto tak na przykład na próbę, chcemy coś tam zmienić, ale nie przywiązujemy się do niego, do, do, tej, do, do tej zmiany. E, I potem, ani do tego konta, potem e, się okaże, że ktoś e, zmienił to, co my zmieniliśmy i na przykład przywrócił do wcześniejszej wersji. E, no to my jesteśmy zdziwieni, e, czasem dochodzi to do nas po dłuższym czasie, że w ogóle właśnie ktoś to przywrócił. Dziwimy się, nie wiemy dlaczego, ale nie chce nam się interweniować. Natomiast teraz będzie możliwość, nie wiem, czy to będzie domyślne, czy tylko opcjonalne, ale będzie możliwość dostania e-maila z powiadomieniem, że ktoś nam anulował naszą edycję. I taka, nie wiem, czy mogę powiedzieć tutaj transparentność, ale na pewno jakby jasność tej, tej komunikacji całej i tych wszystkich zmian będzie na pewno no, lepsza. No korzystna na pewno. Korzystna, no i, tak? i, to, I to, że ja też często, jak edytowałem jakieś hasło i tak czekałem na przejrzenie, czy o to się w końcu pokaże, czy nie, to tak jest troszkę męczące oczekiwanie na, na, na redaktora, który to przejrzy. Nie chciałem korzystać ze znajomości często, żeby po prostu zobaczyć, jak to działa od strony takiego zupełnie nowego użytkownika, a nie od kogoś, kto jest wewnątrz. Więc czasami to trwa rzeczywiście godzinę, dwie, a czasem nawet kilka dni. I, i teraz ten system powiadomień dla użytkowników, którzy są zarejestrowani, no będzie informował też o tym, że została ta wersja przejrzana i że już jest opublikowana i dostępna w tej głównej przestrzeni hasła na przykład. Tak. No to, to bardzo ciekawe rozwiązanie i chyba w dobrym kierunku idzie, bo ja bym się bardzo cieszył, gdyby rzeczywiście jeszcze ten system dyskusji jakoś, chociaż rzeczywiście to jest problem, ale jeden wątek, jeśli jest, no to, to on powinien być w jednym miejscu kontynuowany. Wydaje mi się, że to narzędzie daje taką możliwość. Yy, może nie od razu, tak? Ale skoro system nas informuje o tym, że ktoś do nas podlinkował, tak? Bo ten system, zgadza się, tar? Tak, tak. Yy że ktoś do nas podlinkował, to jeżeli prowadzimy dyskusję nawet w jednym miejscu i używamy nika tej osoby z linkiem, mhm. to ona dostaje informację, więc yy, mhm. rozbijanie tej dyskusji w pewnym momencie może przestać być konieczne. W tej chwili jest konieczne ze względów technicznych bardziej. No. no w zasadzie tak, no bo tam, gdzie są zainteresowani, to tak naprawdę temat może sobie podrychować w takim kierunku, jakim oni chcą. W zasadzie można by sobie wyobrazić sytuację, że trzech kolegów rozmawia, najpierw na dyskusji jeden pisze drugiemu, ale linkuje trzeciego i dyskusja sobie przeskakuje do dyskusji tego, który linkował, dlatego, że ten linkowany do niego pisze. W zasadzie też o tym samym. No i, i można tak to sobie wyobrazić, że jeżeli będzie już wtedy więcej osób, tak jak teraz powiedziałem, no, trzech, może być na przykład dziesięcioro, no to wtedy ta dyskusja może sobie pączkować. Chociaż to też oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do wielu kanałów dyskusji. Jakieś listy dyskusyjne, Facebook, na Facebooku tablica, takiej osoby tablica, takiej osoby, więc no myślę, że to będzie jakoś sobie, się samo regulowało. Tak, żeby sami czytelnicy i, i ci, um, osoby biorące udział w dyskusji, e, wiedziały, co kontynuują od którego miejsca i tak dalej. Mm -hmm, więc... mm -hmm. To znaczy, wydaje mi się, że poza tym, żeby te osoby, które biorą udział w danej dyskusji, ważne jest też to, żeby ta dyskusja potem dała się odczytać przez kogoś, kto przychodzi później. Ja na początku, no zresztą właśnie. do dzisiaj często tak robię, że czytam różne cudze dyskusje, czy to ze strony dyskusji, czy to ze strony e, artykułu e, i to jest bardzo pomocne, więc wydaje mi się, że warto też dbać o to, żeby ta dyskusja potem była jasna dla osób, które e, nie uczestniczą w niej bezpośrednio. Mm -hmm. Na przykład tutaj pomaga ten gadżet, który pozwala w łatwy sposób odpowiedzieć z linkiem od razu, tak? To, to jest do włączenia w preferencjach. Tak, tak, że... tak. tak. To z linkiem, tak. to znaczy znowu sobie może troszeczkę wyjaśnimy. osoba A pisze do osoby B i osoba B później odpowiada jej i na początku jej odpowiedzi jest link, który jeżeli klikniemy, to pokazuje zmianę, jakiej dokonał ten y, użytkownik A, kiedy pisał wiadomość. I w tym linku jest właśnie ta wiadomość, na którą się zaraz odpowie. Wtedy no, rzeczywiście to poprawia, ja też z tego korzystam. No to nie trzeba wiem, czy, korzystać, czy bo to, nie, jest... to, nie, to chyba łatwiejsze jest niż, niż to się tłumaczy. To zdecydowanie jest łatwiejsze w użytkowaniu właśnie. niż w wytłumaczeniu. Właśnie, no bo, bo wytłumaczenie jest dosyć takie, nie wiem czy, czy wszyscy zrozumieli, o co mi chodzi, ale no, nie no, sądzę, nie mechanizm, sądzę. Mechanizm jest prosty. Ale jeśli się spróbuje, to chyba, to chyba rzeczywiście jest prościej. E, kolejny temat, jaki mamy do omówienia, to jest konkurs na okolicznościowe logo polskiej Wikipedii, bo polska polskojęzyczna Wikipedia będzie miała niedługo milion haseł. E, kiedy to nastąpi dokładnie? E, czy są zakłady jakieś, które już Są dwa, zakłady. Tak? Oczywiście, i to od bardzo dawna. To kiedy, jak, jak tam rankingi wskazują, kiedy to nastąpi? Już właśnie wpisuję w wyszukiwarkę i zaraz zobaczymy, jakie są te, te, jak się kształtują te właśnie zakłady. W każdym łami. razie w naszych notatkach można znaleźć link do strony właśnie konkursu na okolicznościowe logo polskiej wikipedii, tak to się tutaj nazywa. Jest już dziewięć takich propozycji. Yy, wszystkie są ładne, wydaje mi się, jakoś wyróżniają yy, się bardzo. Wszystkie są ładnie stworzone graficznie. Powiedziałbym, że są coraz lepsze, bo te kolejne propozycje to są w kolejności ich dodawania. Tak, mam no nie, wrażenie, że ta, są coraz lepsze. Ta ostatnia nie wydaje mi się tak fajna jak, jak te, te pierwsze, bo jest kolor tutaj czarny, czerwono, znaczy biało-czerwony. To jest fajne, że jest polskie tutaj zaznaczone. No polskie właśnie, kolony. według mnie to akurat jest właśnie tego, tego wada. Aha, że to na narodowość tutaj, tak? Jest. Tak, no bardziej... bo jednak Wikipedia nie jest etnocentryczna, nie jest narodowa, więc... Yy... No ale te kolejne propozycje w ogóle nie wskazują na to, że, że to dotyczy polskojęzycznej. Yy, bo Wikipedia. one mają wskazywać bardziej na to, że to jest milionowy artykuł i moim zdaniem to jest krok w dobrym kierunku. Tak, zdecydowanie. No może, no właśnie, no to zdecyduje jak zwykle społeczność o tym, które wybrać logo, do kiedy trwa ten konkurs, bo tutaj zapomniałem przeczytać. Jest to tutaj gdzieś w tym regulaminie. Do 22 lipca, czyli już do poniedziałku, czyli niedużo czasu. Do, Można się zgłaszać. Do godziny 23.59, czyli do końca 22 lipca decydujący jest czas i data załadowania jak zarejestrowane w historii zmian poprzez, przez oprogramowanie Wikimedia Commons. Na Commons trzeba wrzucić po prostu logo i w, w odpowiedni sposób oznaczyć. Zwycięskie logo zostanie wybrane w głosowaniu, które odbędzie się na specjalnej stronie w polskiej edycji Wikipedii. Głosowanie odbędzie się w okresie od 1 sierpnia do 7 sierpnia 2013 roku. Czyli na pewno hasło milionowe nie będzie przed 7 sierpnia. To nie jest takie pewne, ale myślę, że, że uda się to zrobić przed. Ciekawy jestem, wiesz, może tarczy będziemy mieli taką fajną stronę do głosowania, jak jest na commons często stosowana, na przykład przy potach? Nie sądzę, dlatego, że to by wymagało dosyć sporej pracy technicznej no to jest od tej zrobić. strony tak zwanych pleców. No i teraz... Myślę, że to się po prostu nie będzie opłacało. Rozumiem. Czyli jest zwykła strona głosowania typowa. Tak, tak. Sekcja y, pierwsza dla tych, którzy głosują za kandydatem numer jeden, sekcja druga za, kandydatów, za kandydatem numer dwa i tak dalej, i tak dalej. Kto ma najwięcej głosów za, ten wygrywa. I prawdopodobnie tak to będzie. No i w głosowaniu będą mogli brać użytkownicy, którzy przed 15 lipca mieli konto zarejestrowane od co najmniej trzech miesięcy. Oraz przynajmniej 300 nieusuniętych edycji w polskiej Wikipedii. To, żeby uniknąć jakichś chyba przekrętów. To znaczy, to jest standardowa procedura, bym powiedział. No to tak, wypracowana tak. chyba właśnie w tym celu, prawda? Żeby, żeby uniknąć takich problemów, że, że ktoś chce koniecznie przeforsować swoje hasło. Zaprosił 20 znajomych i oni głosują. Albo zakłada wiele kontakt, co, co no też właśnie. jest niedopuszczalne. No i, no i też po to, żeby zadbać, że każdy głos będzie odpowiednio wartościowy merytorycznie, bo, bo przecież yy, głosować odpowiedzialnie można wtedy, kiedy się mniej więcej zna środowisko, a ktoś, kto yy, za, założył konto wczoraj czy przedwczoraj, nawet jeżeli jeszcze yy, no ma ogromne szanse zostać świetnym wikipedystą, bo wszystko przed nim, no to nie zna tego, co jest, yy, co, co się stało no tak, zanim tak. założył konto mm. i, i jeszcze nie może dokonywać tak, takich ważnych wyborów, takich wiążących, wszystkich. No ale będziemy śledzić, na pewno powiemy o tym w nowinach, jakie logo jest. Zresztą wszyscy zobaczą, bo to będzie na głównej stronie, po lewej stronie. To, tam, gdzie jest logo Wikipedii, to będzie przez jakiś czas funkcjonować to nowe logo, takie po, po milionie. Wiemy, ile ono ma wisieć? Mm, nie, myślę, że gdzieś około tygodnia to powinno być. Jeszcze może taki element folkloru, właśnie wszedłem na stronę wikipedia dwukropek zakład o milionowy artykuł. Zakłady były przyjmowane do godziny 24, 31 grudnia 2010. I na przykład, ale to już było też w listopadzie i, i w październiku 2010 i ktoś napisał, Naprawdę możliwe jest to w przyszłym tygodniu. Mamy tylu i tylu wikipedystów, niech ktoś tam napisze tyle i wystarczy, że będzie milion. Byli ludzie, którzy typowali rok 2011, rok 2012 i też są zakłady na 2013 i taka osobna sekcja. Ci poniżej jeszcze mają szansę na wygranie zakładu. A co jest stawką w tych, w tych zakładach? Słucham? Zakład o, o przekonanie. No, chyba tak. No, zobaczymy. Już w każdym razie nie, nie ma pomysłu, żeby obstawiać dalej terminy. Już... E, oczywiście, że, że yes. są. Jest 2014-2015. Kilka osób zagłosow... znaczy, opowiedziało się za opcją nigdy. Aha. <głos> no tak. Tak. Jest też zakład dodatkowy, pierwsza dziesiątka, czyli jak się będzie kształtowała statystyka największych wersji językowych w Wikipedii w momencie, kiedy my osiągniemy milion. Aha. To oczywiście wszyscy typowali, że Anglojęzyczna będzie największa, no a potem kto będzie drugi. To Szymon, tak... poprosimy o linka do naszego notesu. Przypomnę, Już wrzucam. Przypomnę, że mamy notes publicznie dostępny i widoczny, w którym można zgłosić propozycję do naszej audycji etherpad.wikimedia.org wikiradio. W notatkach do audycji w kanale RSS będzie dostępny link który łatwiej kliknąć, również na naszym Facebooku. Zapraszamy tam więcej informacji. Właśnie. Dlaczego na Facebooku, a nie w Wikipedii? No ale, a właśnie, zrezygnowaliśmy z mechanizmu Wiki w Wikiradiu. Tak, niestety nas zaspamowano. Słyszałeś, widziałeś pewnie to, Szymon, jak, jak to wyglądało powoli. Tak, no widziałem. Myślę, że tam dałoby radę troszeczkę pomóc... Gdyby się tym zajął jakiś dobry programista, no ale niestety ja ani takim nie jestem, ani nie wiem kto by się mógł tym zająć, um, kto miałby czas, więc yy, no możemy podpytać znajomych. No na razie ta nasza wiki nie przepadła, ja mam ją oczywiście, ona tam cały czas w internecie funkcjonuje, tylko że domena wiki.radio.org już nie prowadzi do tej strony wiki. A, czyli nie zostawiłeś jej sobie na dysku, tylko dalej można w internecie No można, można do niej dotrzeć. Nie pamiętam w tej chwili jaki jest adres, chyba nawet go gdzieś publikowano, gdzieś jeśli tam ktoś by pewnie chciał. W tle jest, tak? można, można znaleźć taki mniej przyjazny adres i, i sobie wejść. No ale podejrzewam, że jak wejdziemy tam za pół roku, to już się nie będzie do niczego nadawać. Chociaż może parę, parę rzeczy będzie można skopiować i przenieść. No myślę, że to będzie inne miejsce. prostsze niż to czyścić. Raczej tak, raczej to trzeba będzie skasować i, i wymyślić coś nowego, no bo, bo jak nas jest kilku, no to naprawdę trudno to udostępniać kilku milionom <gryny> innych użytkowników, z których, z których sporo chce z nas zaspamować, e, niestety. E, no i, i, i te uprawnienia, albo mocno ograniczyć na przykład uprawnienia użytkownikom i tylko tym, którzy są zarejestrowani umożliwić, ale tam chyba jakiś automat do rejestrowania Automat też. się rejestrował. Tak, tak, niestety. Ale może też ograniczyć możliwość tworzenia konta. No właśnie, trzeba było moderować. Nie wiem, czy jest taka możliwość w wiki, żeby, żeby moderować, że jeśli ktoś chce założyć konta. To znaczy, póki, konto, jest nas niewielu zainteresowanych no, zakładaniem konta i działaniem tam z tym coś, to tak naprawdę nie byłoby to takie strasznie trudne. Także dałoby się to zrobić. No to jest jeszcze kwestia do obgadania. Jeszcze tak przy okazji mhm. chciałem powiedzieć, właśnie przeanalizowałem ten zakład dodatkowy co do pierwszej dziesiątki największych w Wikipedii i trzy osoby w listopadzie 2010 roku, nie, jedna osoba w listopadzie, dwie w październiku, opowiedziały się za tym, że polskojęzyczna, kiedy osiągnie milion, będzie na czwartym miejscu. Już wiemy, że to będzie dużo, dużo dalej dlatego że od tego czasu 2010 roku przegoniło nas kilka innych wersji, no to zdaje się, że będziemy około siódmego miejsca, tak jak teraz. Nikt chyba nie typował w sumie prawidłowo na ten moment, tak? Teraz niderlandzka jest druga, o ile dobrze pamiętam. No nikt nie, nie typował prawidłowo, dlatego że właśnie Holendrzy bardzo poszli w kierunku tej botopedii i tak zabotowali sobie Wikipedię. I jak ja wiem, że z tego, co, co czasem słyszę w, właśnie w Wikiradiu, że ty, Marku, jesteś zwolennikiem tworzenia artykułów przez boty, no i tak, ja, ja powiem, że od strony takiej na przykład prawniczej, a prawnicy się zastanawiają, czy to jest utwór, czy to na to są prawa autorskie i tak dalej. Wydaje mi się, że no, oczywiście tak. I, i, I tak, i że to jest dobry, no bo to jest wkład i tak dalej, wymaga pracy, to wszystkie te argumenty, które ty wymieniasz. Natomiast z drugiej strony, tak jak właśnie widać po Holendra, jeżeli nabotujesz sobie ileś tysięcy haseł, czy na przykład wybotujesz sobie ponad milion, to potem trudno nad nimi zapanować. trzeba no I... kolejnego bota, który będzie poprawiał. No na pewno, na pewno tak, na pewno to wymaga dalszej to pracy. Jest... Znaczy właśnie, ale najbardziej tutaj jest najważniejszy ten czynnik ludzki. Jeżeli ktoś na przykład tam zmieni jakieś cyferki i okaże się, że chociażby jakaś gwiazda jest dużo bliżej albo dużo dalej, no to bot może sprawdzać poprawność, ale to już jest trudniejsze do ustalenia. Zawsze w pewnym momencie wchodzi taka, jest taka dochodzi do takiej sytuacji, kiedy człowiek jest potrzebny, a tutaj człowieka nie ma, ponieważ on na jedną głowę przypada i na dwie ręce na klawiaturze przypada ileś tam set tysięcy haseł. No i to już sytuacja się robi niepraktyczna. No i można tu właśnie mieć kłopot z zapanowaniem nad tym, bo, bo, bo on nie wiadomo ile uruchomi tak naprawdę tych haseł. Bo może uruchomi 30 eee, haseł, wiadomo, 30 do... tysięcy nie no, haseł. Wiadomo U... dokładnie ile wytworzy haseł. No tak, to, to już to po wiadomo. wytworzeniu. Nie, przed. Przed wytworzeniem? Prawda, park? że przed? Oczywiście, że przed. <laughs> to, dobrze. to już myślałem, że jeszcze bardziej jest. Nie, nie, bo. Pod... Bo na Uwolniamy. szczęście nie, jeszcze nie żyjemy w tym Matrixie, jeszcze y, maszyny nie, są stuprocentowo przewidywalne i wykonują nasze rozkazy. Można im najpierw narzucić, żeby policzył narzędzie. Policzył to, co zrobi, a dopiero potem ewentualnie mu się zgodzić na to, tak? Tak. tak. No to, to, to całe szczęście w takim razie. Przechodzimy no, do jeszcze, kolejnego jeszcze tematu. Żyjemy. Przechodzimy do kolejnego tematu, y, który tutaj wypowiadałeś się, widzę, Marku. Strona dyskusji do góry nogami. Dla naszych słuchaczy możemy wyjaśnić naszym słuchaczom, że w tej chwili dyskus, strona dyskusji, hierarchia umieszczania nowych wpisów polega w ten, na, na tym, że najstarsze są na górze, a najnowsze są na dole. Czyli czyta się ją jak książkę albo jak artykuł w gazecie. Natomiast właściwie wszędzie te, ta hierarchia jest odwrócona, czyli czyli jeśli to jest blog, wszędzie w internecie w sensie, że jeśli to jest blog, no to najnowsze treści na tym blogu pojawiają się zawsze na górze. Yy, tak, to jest wygodne przy blogach, yy, tak chyba zresztą tam pisałem coś w tym stylu, że to jest wygodne przy blogach, które są na bieżąco czytane, a te treści, które tutaj yy, mamy na Wikipedii, są czytane z pewnym często opóźnieniem. Tak jak mówiłem, ja czytałem bardzo często archiwalne rzeczy, mi się osobiście marzy taka sytuacja, żeby każdy mógł sobie ustawić, jak będzie czytał tą stronę w dyskusji, w dowolny sposób. tak? Czy wątki od góry do dołu, czy odwrotnie, czy kolejne wpisy od góry do dołu też najchętniej by mi się marzyło, żeby się dało przystawić, żeby każdy mógł po prostu korzystać tak, jak mu wygodnie. No Sporo tutaj dyskusji na temat tego, tego pomysłu, żeby odwrócić właśnie... Ale zdaje się, że nie hierarchię. było zgody na zmianę. Na razie głosowania jeszcze nie ma. Na razie jest jedno za. Z tego co widzę. Czy, czy my patrzymy też na, na ten sam w ogóle wątek? My patrzymy e, na, mówić... na kawiarenkę. To znaczy ja tego w tej chwili nie. Kawiarenka strona dyskusji do góry nogami. Ale nie Oraz, mamy tego na. Ona jest w linku. W linku jest. Tutaj, jest to tak. tam gdzieś Ależ to jest przecież jak popatrzymy na daty, to jest pierwszy wątek w tej kawiarence. Tak. On zaczął się 4 grudnia 2012 i praktycznie skończył. 26 kwietnia, 13 to zaraz błąd to powinien wziąć i dać do archiwum. No, no widzisz, no to, ale to czemu to to jest na wierzchu? Dlatego, że to jest na górze i to jest właśnie najstarszy wątek. A właśnie, to dlatego mi się tutaj, no widzisz. I ten, ten błąd właśnie z tego wynika też, z tej hierarchii. E, no, kolejności. błąd nie błąd, ja na przykład jestem przyzwyczajony, dlatego, e, kiedy chcę zobaczyć, co jest nowego w kawiarence, to technicznej, na sam dół zjeżdżasz. To nie patrzę na temat numer jeden, tylko na temat numer 61 jeden, albo każd, 60. każdy komputer dzisiaj ma możliwość przewinięcia strony w dół, więc to nie no, jest taki wielki problem. Ale to się. jest no tak. podobne ograniczenie ma iPad bodajże i iPhone, który dodając nowe zdjęcia, dodaje je zawsze na samym dole. Mhm. I jeśli potem chcesz zobaczyć swoje zdjęcie, które ostatnio zrobiłeś w tej galerii, no to musisz najpierw otworzyć galerię i przesunąć w dół wszystkie zdjęcia, a jeśli masz ich dużo, no to to może trochę potrwać. No tak, to jest chyba jeszcze ten błąd, że nie do końca myślę o urządzeniach mobilnych, to, to, a to się coraz bardziej przesuwa właśnie w tą stronę. Ostatnio ktoś dawał statystyki, że właśnie bardzo duży ruch jest z urządzeń mobilnych. No właśnie i Wikipedię też się ogląda przecież na telefonie, na iPhoneie, na, na Androidzie, na różnych nowych urządzeniach. No i to jednak zabiera czas, trudno tam w tym małym urządzeniu, często to gorzej jest widoczne i trudniej się tym posługiwać. Myślę, że to z czasem jakoś przyjdzie i się odwróci, albo przynajmniej umożliwi użytkownikowi wybranie, w jaki sposób to się że znaczy, Nie powiedziałbym, że to jest przynajmniej, powiedziałbym, że to jest y, chyba najtrudniejsza rzecz do zrobienia, tak? bo odwrócić wszystkim to, powiedziałbym, że można w zasadzie od ręki, by zacząć to robić, a tak, żeby każdy sobie mógł ustawić, to, to już jest chyba więcej dłuba, nie? No, właśnie, no tak, z tego w... co ja sobie hmm. rozmawiałem kiedyś z Matt czyli tym, jak to on sam siebie określa naszym technomagiem człowiekiem, który jest obecnie najbardziej aktywny spoś spośród najzdolniejszych programistów no to on mi mówił, że przeskakiwanie takie ustawienie, ażeby dowolnie wybrany wiersz w tabeli był na górze i potem tabela sama się y, przestawiała, tutaj chodziło o konkretnie tabelę prezentującą przewodników y, nowicjuszy po, po Wikipedii, no to takie ustawienie bota byłoby w miarę proste. Natomiast, y, żeby y, ustawić całe wątki, y, już tutaj byłoby trudniejsze, bo to chodzi też o y, całe, no dużo większe bloki tekstu, dodawane sobie w sposób dowolny, usuwane w sposób dowolny, y, Wielkość bloku tekstu ma znaczenie? Y myślę, że nie wiem, czy wielkość, ale możliwe, że jakaś liczba, y to czy to jest inkludowane, czy nie jest inkludowane. No, no takie różne tak naprawdę y y zagadnienia no. powiedziałbym drugoplanowe, y no, bardziej ściśle techniczne. Ale wiesz, co ja mam? Prosty pomysł na rozwiązanie tego problemu. Jeśli spis treści byłby jednocześnie tabelą w której w jednej kolumnie jest temat dyskusji, a w drugiej kolumnie jest data ostatniego wpisu i można sortować według albo tytułu, albo daty ostatniego wpisu, albo daty pierwszego wpisu. Nie to wyobrażam wtedy... sobie w standardowym kodzie takiej opcji, żeby zrobić z spisu treści tabelę, to by trzeba było gdzieś głębiej wejść. No tak, tak, no ale to przecież nie jest chyba wielki problem, bo co z tego, że tutaj jest jako jeden przypisany do strony dyskusji do góry nogami, no. Za chwilę to zostanie zarchiwizowane i, i już nie będzie je, jako jeden występować, tylko w ogóle nie będzie. Nie, nie ta jedynka, która tam jest, to jest yy, w locie przypisywana, więc, no więc właśnie. ona nie ma żadnego no znaczenia. przynajmniej tą datę można by było tutaj wpisać to, i, i sortować według dat. I tabela chyba tutaj byłaby dobrym rozwiązaniem, bo widzę, że w tabeli można narzucić sposób sortowania według kolumn. Tak, w tabeli można narzucić, tylko to sortowanie też jest bardzo problematyczne. Już chociażby, żeby samą datę posortować, tak, mm -hmm. to trzeba ją brać w specjalny szablon, więc to nie jest no takie tak. banalne. Mm -hmm. no, tak. no może nie szablon, ale standard wpisywania, więc no, no ale to. No albo standardowo jest, trzeba wpisywać od roku, albo trzeba brać ten szablon, który nam to odwraca, tak? Jak tak was słucham, to, to myślę, żebyście byli świetnymi właśnie takimi. E, Betatesterami. Takimi tak, takimi właśnie beta testerami. E, przyjść, spytać, co byście chcieli, zawsze macie kilka pomysłów. <laughs> Jestem ciekaw, jak na to zareagują nasi właśnie programiści. Czy się złapią za głowę? Czy powiedzą, nie, w porządku za 10 minut będziecie mieli wszystko zrobione. No nie wiem, no bo może, może to jest tylko dla nas. do nich napisać problem. Nie no, niech nas słuchają, <śmiech> niech nas <śmiech> słuchają. Wiem, że słuchają. Także może, może jeśli komuś się zachce, to, to może coś z tym zrobi. Bo no, ja trafiłem, otworzyłem sobie kawiarenkę, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. No i trafiłem na temat, który mnie zainteresował, ale jest stary. Ale to nic nie szkodzi, żeby się Nic nie szkodzi, żeby znowu... Tak, Być żebyś może znowu uratujesz go... go przed archiwizacją. No może, może może ktoś znowu się wypowie teraz tutaj w tym tak, temacie. Tak, bo, bo y, jeżeli by został, y, został teraz edytowany i ktoś by się y, cokolwiek w nim wypowiedział, no to już bot się wstrzymuje i tego nie archiwizuje. Ile bot jest ustawione od ostatniej edycji, wiesz może? Mm. Tydzień? Nie... N nie, nie, nie, nie nie tydzień. To ty był więcej niż miesiąc. Nie, nie. Aha, okay. 6 grudnia tutaj jest 2012. Ok, tutaj tutaj no najświeższy to... komentarz to jest 26 kwietnia 2013. No tak. E... A, to może, to pół może roku. jakaś awaria, bo mhm. to, to. To może 3 miesiące. Bo kwiecień, lipiec. Wydaje mi się, że coś było archiwizowane szybciej, więc może jest jakaś awaria. To, to później to sprawdzę. E... No, awaria to raczej nie sądzę, ale. Ja się zastanawiam, znaczy ja cały czas żałuję, że nie udało się wprowadzić podstron, bo, bo, bo, bo mhm. był, był jednak do kawiarenki, do kawiarenki mhm. był jednak za duży opór tam, tam w dyskusji. Przez, wiesz co, powiem ci tak, trzy miesiące. Trzy miesiące, okej. Okay. Tak. Mhm. No to jeszcze trochę powisi. No chyba, że ktoś dzisiaj znowu się wypowie za albo przeciw. No nie cały tydzień jeszcze został. No tak, no dobrze. Kolejna rzecz, o której mieliśmy powiedzieć, to już z takich mniej ważnych tematów, ale również ważny, to wywiad, jakiego Jarosław Liprzyc udzielił serwisowi dziennik opinii. Krytyka polityczna.pl na temat legalnego dostępu do kultury to za mało. E, taki jest e, tytuł tego artykułu. E, bardzo ciekawy. Ja, ja tutaj czekałem na ciebie, Marku, to właściwie prawie cały przeczytałem ten artykuł. Kwestia jest taka, że no niektórzy cieszą się z tego, że, że na YouTubie dochodzi do porozumień pomiędzy studiami filmowymi na przykład KADR i TOR, które ostatnio uruchomiły swoje kanały na YouTubie i możemy oglądać firmy, filmy tych wytwórni poprzez YouTuba. Jarosław Lipczyc mówi, że problemem nie jest to, że możemy sobie oglądać, bo to jest fajne, natomiast nie możemy z tym nic zrobić dalej. To jest problem, że dostajemy do ręki coś, z czego nie możemy przetworzyć, nie możemy stworzyć na podstawie tego czegoś więcej. I, I to jest ten problem, który tutaj on sygnalizuje i który jest trudny do zrozumienia, bo większość jednak ludzi jest, chce być odbiorcami, a jak coś tworzy, to nie za bardzo sobie zdaje z tego sprawę, że tworzy. Bo na przykład ktoś śpiewając piosenkę, która nie jest na wolnej licencji na YouTubie, no nie może tego robić i ten, to piosenka może, ta chwili, piosenka tak. może być usunięta. I ludzie sobie nie zdają z tego sprawy i to y, coraz częściej y, zderza się właśnie z takimi opiniami, że no jak to, no mamy teraz już wolno, wolny dostęp. Dostęp tak, ale nie możemy z tym nic zrobić. A przy okazji e, Wikiradio dostało propozycję, żeby objąć patronatem medialnym kolejny copycamp o, w Warszawie, który się bardzo ubędzie. Bardzo fajna sprawa. No, bardzo się cieszę, że, że nas poproszono o to, bo ja i tak bym tam poszedł z mikrofonem, żeby nagrać to wszystko, tak jak w zeszłym roku, i, i udostępnić. Także bardzo się cieszę, że, że no aż, aż dostaliśmy zaproszenie. Nawet, także, także to fajnie, że już w październiku. Może, może tam się spotkamy, dlatego, ja, że, że ja też myślałem o, o tym, żeby no to tam się A gdzie tak, to będzie? Jeszcze na Muranowie? Nie, tak w Kinie Muranów. O. W Kinie Muranów teraz mi przypomniałeś, tak. W Kinie Muranów w październiku 1 października. że badajże... No jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę czasu jest, także będziemy jeszcze zdążymy jeszcze o tym powiedzieć. Kolejna rzecz, którą mamy zaznaczoną w naszym notesie, to jest podatek od piractwa. Co do tego legalnego dostępu jeszcze, ja mam wrażenie, że nie tylko częściowo jest niezrozumienie, ale też bardzo często jest opór, tak, jak, jak czasami próbowałem ludziom tłumaczyć, że to, co teraz mamy, to jest za bardzo restrykcyjne prawo, to niektórzy mówi, nie, nie no twórców trzeba chronić, nie wolno tak wszystkiego ludziom udostępniać. Yy, ja mówiłem jeszcze o tym, że to należałoby w ogóle odwrócić i yy, zastrze zastrzeżenie praw powinno być na życzenie, a nie domyślne, no tak właśnie. jak jest teraz. Mm -hmm. No to takie, ale też są hmm, podobno... Unia Europejska, Komisja Europejska ma zlikwidować ZAIKS. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim. Nie słyszałem o czymś takim, ale nie bardzo strzeżą sobie to wyobrażam. To mi przemknęło gdzieś e, przez strony internetowe, zerknąłem gdzieś u kogoś w komputerze. ZAX tak się zdążyłem tak łatwo, doczytać. ZAIKS się tak łatwo nie da zlikwidować, myślę. No nie wiem. Nie się. No ale wiesz, Komisja Europejska wyda nakaz i do widzenia. Ciekawe, ciekawe rzeczy się dzieją. Naprawdę w ciekawych czasach żyjemy. No tak. A właśnie, podatek od piractwa za każdy sprzedany nośnik. Trybunał potwierdza, że to zgodne z prawem. Tak jak już to zresztą zrobiono kiedyś, że podatek został wliczony, który był płacony autorom i wykonawcom do ceny magnetofonu, do ceny taśmy magnetofonowej i nawet chyba część płyt audio, CD audio, CDR audio, była sprzedawana właśnie z tym podatkiem. One były przeznaczone do nagrywania audio, one się niczym nie różniły, zdaje się, od tych płyt y, zwykłych, CDR, ale chyba tym się różniły właśnie, że miały w sobie podatek dla, dla wykonawców i autorów. Znajomy się ostatnio zastanawiał, y, jak będzie, jak sobie ma z tym poradzić, y, skoro jeszcze nie ma prawa, a on chce otworzyć y, punkt druku 3D. I tutaj w tej chwili nie ma stosownego prawa, ale co on ma zrobić, jak mu w, w połowie działalności wprowadzą takie przepisy, tak? I jak to planować, jeżeli chodzi o koszty? Więc no, to, też to, jest to się może zdarzyć, problem. to jest ryzyko każdej innowacyjnej działalności, tak samo jak z e-papierosami jest, że właściwie te firmy istnieją z dnia na dzień, bo nie wiedzą, co, co nagle się wydarzy i może to zostanie zlikwidowane albo akcyza jakaś zostanie narzucona na, na e-papierosy również. Są takie mówiąc, zakusy. Nie zdziwiłbym się, już jest zakazane w środkach komunikacji miejskiej. Tak? ale tak. nie wiedziałem. Nie Je, jest tak. zakaz w tej chwili w regulaminie y, ZTM. Hmm. Znaczy w Warszawie w sensie, bo, bo nie w całej Polsce. Mhm. A co ty myślisz, Szymon, o tym, żeby podatek był w każdym nośniku, czyli kupujesz pendrive'a, to tam jest podatek od od piractwa. Znaczy ja e, jestem tutaj w całym tym temacie bardzo ostrożny. Jako student prawa e, muszę na to patrzeć całościowo i, i bardzo ostrożnie właśnie. Mhm. E, jedyne to, co mogę powiedzieć tak zdecydowanie w, w ogóle w, w temacie zmian w prawie autorskim. E, niedawno przeczytałem sobie podręcznik e, m, o, krakowski e, u JOT-u e, prawo autorskie. E, może... E, nie mam go pod ręką, więc nie przeczytam autorów. W każdym razie um, zdziwiło mnie, jak oni e, bezwzględnie piszą pod właśnie e, pod całą tą ideę takiego monopolu autora copyright i tak dalej e, tego bezwzględnego zakazu w, w wolnym dostępie do kultury, i no i, i całego tego wianuszku e, Piszą właśnie, że piractwo to jest coś złego, przynosi ileś tam milionów dolarów straty i tak dalej, i tak, dalej, i tak, dalej. I tak się właśnie zastanowiłem wtedy, ciekawy ilu takich prawników co roku przychodzi na rynek, kto, dla których to jest jedyna opcja w ogóle możliwa, że właśnie do utworu autor musi mieć wszelkie prawa, trzeba go chronić, Każde naruszenie tych praw jest, jeżeli jest rozpatrywane w kategoriach prawa karnego, to to jest z winy umyślnej, w zamiarze zdaje się bezpośrednim i ewentualnym. Ale w każdym razie umyślne, ścigane z urzędu, a więc przychodzi prokurator, może wydać nakaz przeszukania mieszkania i, i tak naprawdę człowieka, który ściągnął sobie ileś tam plików, traktuje się mniej więcej podobnie jak no jak złodzieja. I, I wychodzi na to, że dużo bezpieczniej jest przyjść do, do sklepu i nakraść płyt w sklepie, niż ściągnąć cokolwiek z internetu. Ponieważ kradzież płyty w sklepie wynosi tam mniej, bo cena jest normalnie na opakowaniu i wyjdzie, że powiedzmy to jest 100 zł czy 200 zł, a więc to jeszcze nie jest przestępstwo, tylko wykroczenie. A tutaj już y, wystarczy, że ktoś napisze y, powiedzmy y, jakiś donos do, do, na prokuraturę, prokurator jest zobowiązany wszcząć, wszcząć dochodzenie, w dochodzeniu wykaże, że parę plików się znalazło, a więc już jest to y, y, przestępstwo i... I, i robię nie sprawy tak naprawdę z niczego i to jest dla mnie zastanawiające. No ale ten, ten ogień takich napaści na użytkowników chyba troszkę wygasł już od zeszłego roku, prawda? Od początku roku tak chyba zgasła troszeczkę ta, ta nagonka. Ja bym powiedział, że to dlatego, że mamy raczej taki napływ informacji, bo śledzimy te strumienie. Mhm. Myślę, że wśród ludzi, którzy nie siedzą w tym, jest to cały czas taka świadomość, że nie nagranie to jest, przegranie czegoś to jest w ogóle nielegalne, w ogóle ściągnąć z internetu to jest nielegalne z natury rzeczy, niektórzy tak twierdzą, także, no. także myślę, że raczej taka jest świadomość. Tak, tak. A już w ogóle, jak już mówimy tutaj o prawie karnym, no to prawo karne jest takie mocno instrumentalne. Można zmienić kodeks w bardzo szybkim trybie i z czegoś, co jest przestępstwem zrobić zachowanie no, nieszkodliwe dla społeczeństwa z czegoś, co do tej pory nie było przestępstwem. Można zrobić przestępstwo, można nakłonić prokuratorów do innego postępowania, można nakłonić sądy do innego postępowania, pokazać im jakieś statystyki. Także no, to wszystko jest bardzo takie płynne i, i dopóki w, w, w, prawnicy nie siądą nad tym i nie ustalą jakichś takich sensownych zasad, to póki co będzie w jedną i w drugą stronę mogło to się zmieniać. To, że w tym momencie nie ma jakiejś wielkiej napaści, nie znaczy, że jutro może się nie zacząć, bo może. No to prawda, No, ale jeśli w tej chwili kupuje się płytę i, i nagrywa się na nią własną muzykę, albo tworzy się własne oprogramowanie, żeby się nim podzielić i płacić od tego podatek, że, no wiesz, Bo jest domniemanie winy w no tym jest, jest domniemanie także. To, no, no, no, ale to było podobnie z, z, z, z tymi walkmanami, takimi przenośnymi urządzeniami na minidyska Sony firmy, która wprowadziła zakaz kopiowania z tego urządzenia do komputera, ale umożliwiła nagrywanie na to urządzenie i... Nie. nie rozumiem tej taktyki. No, bo chodziło o to, żeby właśnie nie kopiować płyt Zmieni dyska. Natomiast jeśli ktoś coś swojego nagrał, też nie mógł tego skopiować. Czy no yy, ktoś myśli, że oni zakładali, że się nie dało, czy że jakiś regulamin wprowadził? Nie, no tam softwareowo zostało to zabronione. znaczy, można było jeden do jednego przegrywać, ale nie w formie no tak. cyfrowej, a zapis następował w formie cyfrowej. Okay. To były takie dziwne trochę czasy, ale to się już zmienia. No Teraz MP3 w każdym urządzeniu. no Chociaż z iPhone'a na iPhone'a chyba nie tak łatwo przegrać. No, ktoś pliki. opowiadał, że miał problem ale bardziej techniczny z tymi nowymi urządzeniami, że próbował sobie aktualizować z urządzenia na, na komputer, mm -hmm. znaczy z urządzenia przenośnego na komputer, tylko okazało się, że ten system jest automatycznie ustawiony na aktualizację odwrotną. W związku z tym wykazywał mu Aha. muzykę z urządzenia. Aha, no właśnie. No ale to y, pewnie jakaś forma podatku tutaj nas dopadnie czy to będzie, w, może w prądzie powinno być, no bo muzyki bez prądu nie ma. Ja myślę, że prąd to Były należy. takie propozycje, szczerze mówiąc, obawiam się przed rzucaniem takich żartów, bo ktoś to może wziąć na poważnie i coś takiego próbować wprowadzić. No, każdy korzysta z prądu, każdy, kto korzysta z prądu, korzysta również z muzyki. Więc... I na pewno ściągają nielegalnie. No, również. Więc może... No, Wiesz co, Marku, tutaj, i mnie się wydaje, że to jest tak delikatna kwestia, że z łatwością byśmy mogli podać kilkanaście argumentów, które, które brzmią, przynajmniej brzmią sensownie, za i przeciw, w różnym, różnym kombinacjom. Więc e, według mnie to jest w ogóle bardzo trudne. Nie wiem kto jest, e, jakie gremium mogłoby podejmować ostateczne decyzje co do tego. E, to musiałaby być jakaś taka komisja i prawników, i artystów, i Właśnie i wydawców, albo bez wydawców, albo ktoś jeszcze. No trudna sprawa, no ale bez dyskusji na pewno tego się nie da zrobić. I dlatego no, dyskusje trwają i odbywają się w różnych miejscach. No ale a też jest bardzo silny jakiś taki opór i sprzeciw ze strony artystów, bo im odpowiada ten system, który jest w tej chwili. I tak pewnie przyzwyczaili się, może by nie chcieli zmieniać, no, ale z drugiej strony boją się tego, co, co nadchodzi. Powiedziałbym, że to odpowiada niektórym artystom, bo tak. słyszałem też takie głosy właśnie, że artystów to uwiera. tak? Gdzieś był taki artykuł, prawo autorskie uwiera artystów. Więc... Co nas uwiera w prawie. O właśnie, chyba, tak? coś takiego. No, no, no. No, ja co, co nas uwiera w tylko... prawie to jest blog, prawda? Czy jakaś no tam właśnie. strona internetowa, serwis. <coughs> możliwe, możliwe. A no, chyba Nowoczesna Polska też to robi akurat. Hmm, projekt... Yy... Ktoś mówi Centrum Cyfrowe Projekt Polska zdaje aha, się. Aha, no to też w okolicach. Tematu nie skończymy dzisiaj, będziemy, będzie się na pewno jeszcze przewijał. No, zresztą Kopycamp też poruszy ten temat na pewno. Kolejna rzecz, o której mieliśmy powiedzieć, to konferencja Kultura Otwarta na edukację. I tutaj bardzo dużo materiałów zamieszczonych na stronie bibliosfera.net od razu oczywiście zajrzałem, czy, czy te filmy, które zostały nagrane podczas konferencji są na wolnych licencjach i wyobraźcie sobie, że są, że jest od razu przycisk Remiksu i ten utwór, czyli można, czyli jest na licencji uznania autorstwa. Oczywiście skrzętnie wykorzystam tę możliwość i umieszczę je jako audycję Wikiradia w niedalekiej przyszłości, bo myślę, że lepiej się tego słucha, niż się na to patrzy. A tam jest w ogóle coś do patrzenia. Ja mam często wrażenie, że właśnie ludzie nagrywają filmy w momencie, kiedy nie ma nic do oglądania. No, jak zacząłem jedną z tych prezentacji oglądać, no to pani czytała po kolei wszystko, co jest na prezentacji, w związku z czym chyba nie ma potrzeby. No, może grafika była dosyć ładna tej prezentacji, ale to ale chyba. Ale to nie była to grafika chodzi. ładna, czy coś wnoszące, ja nie, nie oglądałem tej nie, strony, nie, także. nie pewnie tam sporo rzeczy jest, no coś jak film jest prezentowany to może warto go zobaczyć, ale też słychać, że to jest film. Może tak nie za bardzo się odbiega od treści. Ja nie, nie wszystkie jeszcze przesłuchałem, bo możliwe, że będą takie, jak... No mieliśmy taki problem podczas konferencji Wikimedia Polska, że tam o mapach no nie dało się tego nagrać. No tak, znaczy, no, można mapę było trzeba pokazać. I, i, I nic z tego, by słuchacz nie był w stanie zrozumieć. Zobaczymy, czy tutaj to się łatwo da przełożyć na język mówiony zamiast y, obrazu, z mówieniem. Wydaje mi się, że tak, bo większość takich rzeczy da się w ten sposób zrobić. Także wkrótce nowe audycje opracowane przez Wikiradio na podstawie tych wystąpień z konferencji Kultura Otwarta na Edukację. No i ostatnia rzecz, o jakiej mieliśmy powiedzieć, to spotkanie robocze Wikiradia, czyli taki pomysł na to, żeby utworzyć radę programową, Wikiradia, a to w związku z tym, że od września albo od października, tak już ostrożnie mówię, bo nie wiem, czy uda się we wrześniu, czy w październiku, uruchomimy strumień wiki radia stąd, z radia wnet, mhm. bo już rozmawiałem z szefem z Krzysztofem Skowrońskim, Ale że masz na myśli, że postawimy gdzieś tu ten nasz Postawimy tutaj nasz komputer. w ramach tego strumienia takiego, które są wypuszczane On? z radia... Mamy teraz strumień, mhm. który jest, jest wykorzystywany Aha, czyli, przez radio. Okay, czyli z chodzi z o sprzętu. Chodzi o to, żeby sprzęt stał tutaj, tak. Bo w tej chwili komputer też nadaje e, i stoi na Politechnice, ale tam, no tak, ja się z nikim nie umawiałem, że tam będzie ten komputer stał, no stoi i nikt go nie wyłączył jeszcze i bardzo dobrze, bo możecie słuchać wiki radia, ale on będzie stał tutaj, będzie łatwiejszy do niego dostęp i będzie można częściej go aktualizować, łatwiejszy, no łatwiej dodawać audycje, Ale jakie mają być audycje, jak ma wyglądać ramówka, w jaki sposób będzie organizowana, no to właśnie na tym spotkaniu planuję na ten temat porozmawiać ustaliłem tutaj bardzo dużo propozycji. Ja szczerze mówiąc jeszcze tam się nie wpisałem, a to dlatego, że na razie nie bardzo wiem, co kiedy będę robił, więc, yy, więc raczej jestem wolny i, i zobaczę, czy ktoś jeszcze się zgłosi, bo na razie tylko ty się wpisałeś, widzę. No tak, no, w, w razie czego sam to wymyślę wszystko chyba. A to spotkanie to planujesz, bo tutaj nie widzę, jakoś osobiście, internetowo? No w jakikolwiek sposób. Czy to ustalimy dopiero jak będą chętni? No z tymi chętnymi ustalę, no jeśli mam się ze sobą spotkać, no to u siebie w pokoju się spotkam. No ja na przykład też jestem zainteresowany z tym, że no właśnie podobnie, nie wiem jak kiedy będę miał ile czasu i póki co się nigdzie nie wpisywałem zresztą właśnie nie wiedziałem jaka to będzie forma, więc tak, Boris pozaznaczał lipiec, czwartek, nie, przepraszam, a tak, dobrze mówię, czwartek, sobota, wtorek, czwartek, sobota, wtorek, sobie myślę czy to będzie w Warszawie, no to jak w Warszawie, to ja się nie wybieram póki co. No nie, no możemy, wiesz, ja mogę przyjechać równie dobrze do Lublina. Także to, to... No przyjąłbym bardzo chętnie. No więc wiesz, no ważne, żeby zebrało się kilka osób, które są chętne, żeby w ogóle na ten temat podyskutować i pomyśleć to. To wtedy miejsce i czas możemy wtedy wspólnie ustalić jakoś także. A przepraszam, jeżeli tak jeszcze mogę poruszyć troszeczkę inny temat, już teraz Zapraszam na następne nowiny Wikiradia, chociaż nie wiem, kiedy je zrobicie. Mam nadzieję, że za tydzień, bo właśnie tak sobie przeglądam i zapomniałem, a może to i dobrze, przedstawić jeszcze jeden temat pod tytułem Wolne zasoby na stronach Ministerstwa Gospodarki i krótka dyskusja wikipedystów o tym, czy zawartość strony internetowej to jest materiał urzędowy i taki bardzo fajny cytat jednego kolegi, że stawianie znaku równości wyprodukowane przez urząd i materiały urzędowe jest jednak nadużyciem i może niepotrzebnie narazić, narazić kogoś na kłopoty. Natomiast Wagla i Sąd Najwyższy i ja i połowa innych prawników twierdzimy, że e, nikt tego sobie sam nie wymyślił, że właśnie to co wyprodukuje urząd to jest m, materiał urzędowy. I w związku z tym to nie podlega ochronie prawna autorskiej. I w związku z tym możemy to kopiować i tak dalej, i tak dalej. No w sumie chyba tak, to już Tak na pewno było. powinno być. No ale, ale copyright Kancelaria Sejmu pewnie nadal funkcjonuje, podejrzewam. Ale była o, ta afera o, na przykład z tymi zdjęciami, które były kasowane z commons, tak, to, to, to jest... No to się, niestety jeszcze się wróciło. Ale się wróciło nie dlatego, że uznano to, co było na stronie napisane, tylko dlatego, że tam zostało co innego napisane na stronie. Mm -hmm, mm -hmm. Także, także to niestety nie jest takie proste. No to mamy tematy na kolejne spotkania. E, dzisiaj troszkę przekroczyliśmy godzinę, jeśli chodzi o audycję, ale to zawsze tak jest, jak jest więcej osób w, w, w, roz, w dyskusji, no to, to, to, to trwa dłużej i jest ciekawiej zdecydowanie, także zapraszamy częściej Szymon. Hmm. Może uda nam się na stałe Ciebie zapraszać do audycji, Co, czy Ty dysponujesz czasem w tych godzinach w sobotę? najczęściej was słucham, więc, więc tak sobie układam czas, żebym był. A, no to właśnie, no to, to może tak zrobimy, że będziemy się umawiać. Zapraszamy serdecznie. Przez Skype'a. Tutaj mamy na Koszykowej, jeszcze spróbujemy opracować system w takim razie w państwo miasto, żebyśmy tam mogli też łączyć się ze Skype'em. Może z twojego komputera, ja wymyślę tam parę kabelków jeszcze dodam do tego sprzętu, który mam i, i będziemy mobilni też w innym miejscu. Dziękuję Ci Szymon za wizytę w audycji. Zapraszam częściej. Być może no sprawy, bardzo chętnie. Być może za tydzień, być może za dwa tygodnie. Yy, nie wiem, czy aż tyle rzeczy się wydarzy do przyszłego tygodnia latem. Yy, wydarzy się, dlatego że wejdzie prawdopodobnie edytor wizualny i wtedy się wydarzy jeszcze trochę. No zobaczymy. Dziękuję Ci, Marku, też, że udało Ci się dotrzeć, chociaż umawialiśmy się na inne miejsce. A, a, a Ale w Warszawie w końcu... jest w miarę dobry dojazd, także udało Ci się. Szybko dotrzeć. dotarłeś, dobrze. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia w takim razie albo za tydzień, albo za dwa tygodnie, albo za trzy tygodnie, albo za cztery tygodnie, albo za pięć. Tygodnie. Do usłyszenia.